Tu program drugi polskiego radia. Słuchają nas Państwo w czwartek, 16 kwietnia, minęła 17. Przegląd prasy zagranicznej. Zapraszam Monika Pilch. Dziś opowiem o nowej niecodziennej placówce muzealnej oraz sztuce teatralnej z desek Broadwayu, w której zagrał sam Adrian Brody. Na stronach Timesa znajdziemy niezwykle ciekawe tekst o nowej przestrzeni muzealnej w Wielkiej Brytanii. To Victoria and Albert East Museum znajdująca się w londyńskiej dzielnicy Kensington. Wychodząc na najwyższy taras nowego budynku, nawet w mglisty dzień rozciąga się przed nami cały Londyn. Zbudowanie nowej placówki kosztowało aż 135 milionów funtów. Opowiada ona historię sztuki, czerpiąc z dzieł z całego świata znajdujących się w kolekcji Victoria and Albert Museum i została stworzona z myślą o młodych ludziach oraz twórcach ze wschodniego Londynu. To było miejsce, gdzie lądowały zużyte lodówki, mówi Gaz Casey Hayford, dyrektor Victoria and Albert East, stojąc na nieskazitelnie czystym placu przed muzeum, który niegdyś był przemysłowym pustkowiem. Choć momentami można odnieść wrażenie, że przebywa się w hali odlotów, skąd samoloty startują we wszystkich kierunkach, teraz nad gangę z międzylądowaniem w południowej Kolumbii, to przynajmniej wychodzi się stąd z poczuciem, że w ciągu 80 minut odbyło się błyskawiczną podróż dookoła świata. Po wystawach poświęconych Fate Ringgold czy Jacksonowi Pollockowi muzeum Picasso w Paryżu nadal bada odbiór swojego mistrza sztuki nowoczesnej na scenie amerykańskiej. Urodzony w 1958 roku w Kalifornii Henry Taylor jest wybitnym malarzem z Los Angeles, który w ciągu 40 lat kariery zdobył uznanie zarówno w muzeach jak i na samym szczycie rynku sztuki. Rozmieszczenie około 100 jego dzieł na dwóch piętrach i w trzynastu salach pozwala paryskiej publiczności poznać artystę, który dzięki swojemu swobodnemu, pełnemu mocy i ekspresji malarstwu stał się ikoną w Stanach Zjednoczonych. O jego dorobku i twórczości czytamy na stronach Le Figaro. Jak podkreśla amerykański artysta Henry Taylor, przez długi czas uprawiałem swoją sztukę, nie dzieląc się nią z nikim. Wokół mnie młodzież mojego pokolenia miała obsesję na punkcie sportu i futbolu amerykańskiego. Chciałem być taki jak oni. Dopiero później zdałem sobie sprawę, kim chcę być. Jestem najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa i jak to zwykle bywa, dało mi to większą swobodę. bo i bracia byli lekko atletami, prawdziwymi mistrzami. Patrzyłem, jak biegają i dzięki temu zrozumiałem, gdzie leży moja siła. Próbowałem muzyki, pisania. Tylko rysowanie dawało mi poczucie czegoś większego. Czasami maluję to, co jest tuż obok. Mam wrażenie, że spędzam życie na patrzeniu. Jest też przeszłość, o której nie zapominam. Maluje Stare Południe, o którym opowiadał mi mój ojciec, a także historie, o których słyszałem w rodzinie. Dwóch moich braci walczyło na wojnie w Wietnamie. Historie stamtąd także można znaleźć w moich obrazach, opowiada artysta na łamach Le Figaro, a wystawę Henry Taylor, Where Thoughts Provoke w paryskim Muzeum Picasso oglądać można do 6 września. W Guardianie znalazła się recenzja Broadwayowskiego spektaklu. Sztukę The Fear of Thirteen autorstwa Lincei Ferentino oparta jest na prawdziwej historii. Jaris przez 22 lata spędzone w celi utrzymywał, że jest niewinny i korzystał z pomocy różnych prawników oraz wolontariuszki Jackie Sheffer, którą poślubił jeszcze podczas pobytu w więzieniu. Ostatecznie został uniewinniony na podstawie dowodów DNA, a swoje doświadczenia opisał w pamiętniku, na podstawie którego powstał film dokumentalny, który stanowi narracyjną podstawę sztuki. Tessa Thompson wciela się w rolę wolontariuszki z ciepłem i subtelnością. Scena wydaje się być dla niej miejscem idealnym, bez wysiłków wypełnia przestrzeń sceniczną, rozświetlając imponującą scenografię. Jej partnerem scenicznym jest dwukrotny zdobywca Oscara, Adrian Brody. To on z dwójki bohaterów gra bardziej teatralnie, posługując się nieokreślonym nowojorskim akcentem i emanując energią rodem z jednoosobowego show. Widz opuszcza The Fear of Thirteen z poczuciem przerażenia niesprawiedliwością wyrządzoną Jarisowi oraz poruszenia jego drogą do wolności. W The Gramophone znajdziemy recenzję albumu z utworami na fortepian katalońskiego kompozytora Federico Mompou w wykonaniu Alicii de la Roche. Płyta ukazała się nakładem wydawnictwa DECA. Jak podkreśla recenzentka, Mompou nie mógłby nawet marzyć o tym, by którekolwiek ze swoich wizji i muzycznych wyobrażeń usłyszeć w wykonaniu bardziej wrażliwym i delikatnym niż to, które zaprezentowała jego przyjaciółka i rodaczka. Jej wyczucie czasu, subtelność niuansów oraz atmosfera przypominająca trans na długo pozostają w pamięci. Zarówno jej interpretacje w salach koncertowych, jak i nagrania nie mogą być niedocenione pod względem wyrafinowania. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę. Ten przegląd przygotowała i przedstawiła Monika Pilch. I tak rozpoczęliśmy drugą część czwartkowego Wybieram Dwójkę. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Beata Stelińska, Magdalena Łoś i Monika Zając. W tej godzinie zapowiemy jeszcze sobotnią premierę słuchowiska na antenie Dwójki, a także jutrzejszą premierę operową. Szczegóły już za kilka minut. To było rondo, czyli trzecia część triady do Józefa Kreucera. Zagrali dla nas Aleksander Zwete, Eugen Bertel i Daniel Zepek. 11 minut po godzinie 17 opuszczamy teraz studio emisyjne Dwójki wspólnie z Beatą Stylińską. Goście Dwójki. Przenosimy się tym razem do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Moim rozmówcą jest Marek Weiss, który reżyseruje, przygotowuje operę Falstaff, premiera już lada chwila. Często podkreśla Pan, że współczesne inscenizacje oper muszą wychodzić jakby naprzeciw percepcji, słuchacza, widza, w tym kontekście, jaki będzie Pana Falstaff? To nie jest tak, że muszą, ale dobrze by było pamiętać, że współczesny widz trochę szybciej jeździ, porusza się po świecie, więcej widział, więcej słyszał, ma telefon komórkowy, gdzie wszystko jest i tak dalej, i tak dalej. Ma inny pogląd na wszystko niż mocel, który kolasą jechał tydzień i Jakoś to wszystko gdzieś w tej muzyce jest zapisane. Verdi, stary człowiek, 80-letni, pisał Walstafa, miał dużo czasu, pisał po malutku. Jakbyśmy to tak zrobili, to może połowa widowni by zasnęła, bo to jednak trzeba troszeczkę pamiętać, że ludzie są nerwowi, mają depresję, tysiące problemów, zostawili w domu psa, który wyje i tak dalej. To jest wszystko powodem, żeby myśleć o widzu jak o sobie trochę. Robić tak, jak się czuje teraz, tu, dzisiaj. No i może widz podobnie będzie reagował, jak my reagujemy na to, co robimy na swoją miarę, na swój gust. To nie jest jakiś egoizm i złe myślenie o publiczności, tylko takie przekonanie, że rozmawiamy z żywymi ludźmi. My, żywi ludzie na scenie, rozmawiamy z żywymi ludźmi. To nie jest taśma celuloidowa, którą można pociąć, pokleić i która przetrwa wieki, tylko to jest od 19 do 21:30 i koniec. Życie jest żartem. Pada tam taka kwestia, będąca przesłaniem Verdiego. Proszę powiedzieć, jaki jest pana Falstaff, to ostatnie dzieło kompozytora? To jest gorzkie stwierdzenie, że życie jest żartem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 W tym sensie, że życie jest piękne i że szkoda, że tak szybko mija, tak, to nie jest zachęta do wesołej zabawy. To prawda. Gorzka muzyka, gorzkie przesłanie, no i tak się staram to pokazać. Czy ten spektakl jest takim uwspółcześnieniem, czy raczej trzyma się pan kostiumu? Kostiumu się nigdy nie trzymał. Kostium tutaj nie ma nic do rzeczy, to jest yy, zawsze jakoś tam współcześnie robiony. Teatr Szekspirowski grał we współczesnych kostiumach. Sofokles grał we współczesnych kostiumach. Dlaczego my mamy się na scenie przebierać w jakieś archaiczne ubrania, które są dzisiaj śmieszne? No, jeżeli się chce rozśmieszyć widownię, to może tak, ale jeśli chce się wzbudzić współczucie i jakieś porozumienie między widzem i przeżywającym na scenie swoje cierpienia artystą, no to raczej nie powinno śmieszyć jego ubranie. Więc kostium tutaj nie ma żadnego znaczenia. Rzecz się dzieje współcześnie, poza tym jak zawsze, jak ostatnio u mnie, ale z takim przymrużeniem oka, że zaczynamy w historycznych okolicznościach, żeby pokazać, kim był Falstaff kiedyś, zanim zrujnował sobie życie, zanim się rozpił, zanim zrobił się gorzkim, wściekłym dziadem. To jest taki, taki żart, trochę taki, taka moja też dygresja, bo Verdi zaczął nowocześnie bardzo ostatnie swoje dzieło, bez ouvertury tak jak Salome Straussa, a ja dodałem mu z jego pierwszej opery i na tle tej ouvertury pokazujemy historię Falstaffa wcześniejszą, króciutko. Czyli już początkiem daje Pan znak, że to jest Pana spojrzenie na Falstaffa Verdiego. No, że to jest rodzaj interpretacji, że ten spektakl to jest rodzaj interpretacji Marka Weissa ostatniego dzieła Verdiego. Czy Verdi by się z tym zgodził? Wątpię, ale cóż on biedny może powiedzieć, może mi pogrozić palcem za światów. A pan się nie wystraszy. Ja się wystraszę, jeśli publiczność tego nie przyjmie. Jeśli publiczność to odrzuci, jeśli publiczność powie, nie, nie, nie, tak nie można, to trzeba tak zrobić, jak to Verdi kiedyś, kiedyś zapisał. No jeśli tak będzie, to znaczy, że teatr musi bardziej respektować swoje muzealne obowiązki. Nie, na pewno tak nie będzie. Myślę, że polska publiczność jest otwarta i gotowa zmierzyć się nawet z bardzo kontrowersyjną interpretacją realizatorów. Jak pani używa takiego zwrotu polska publiczność, to ja nie wiem o kim pani mówi. To w ogóle uczyli mnie, żeby nie używać takiego określenia. W ogóle nie ma czegoś takiego jak publiczność. To jest pani Kamińska, państwo Dąbrowscy z dziećmi, teści państwa Dąbrowskich, no i tak dalej, i tak dalej. To, tak są, to są konkretni ludzie. Konkretni ludzie, każdy inny. Każdy ma inne linie papilarne palców, niepowtarzalne i tak samo niepowtarzalny ma którym myśli, który ogląda, który reaguje, a jednocześnie ma w zapleczu swoje przeżycia, swój, swój bagaż, swoją biografię. To każdy z tych 1800 ludzi, którzy siedzą na widowni, mają swoją biografię. Wie panie, co to znaczy? To są po prostu całe wagony przeżyć, historia, nie, przemyślenia, miliony książek przeczytanych i tak dalej, i tak dalej. To teraz co to jest publiczność, jaki wspólny mianownik, że po polsku mówią też nie, no bo tutaj pełno jest cudzoziemców, że myślą podobnie o świecie współczesnym, boją się Putina, nie cierpią Trumpa, nie wiem, no po prostu różni są, różni ludzie, naprawdę może akurat y, się posprzeczają, może, się, może będą na siebie warczeć. Wszystko jest możliwe. Nie ma czegoś takiego jak publiczność. To są indywidualni odbiorcy. Każdy z nich wymaga jakiejś troski, jakiejś czułości i uczciwości mówienia do nich naprawdę tego, co się myśli, co się chce opowiedzieć. Nie można ich oszukiwać, no bo już są za mądrzy na to, żeby ich oszukiwać, to oni wszystko wiedzą, widzieli, wszystko już widzieli, wszystko już było w teatrze, są mądrzejsi od nas. Przy okazji swojej ostatniej realizacji we Wrocławiu powiedział Pan, że przymierza się do zakończenia swojej działalności reżyserskiej, ale że jeszcze jest na przykład jeden tytuł, który chciałby Pan zrealizować. Zdecydowanie to jest ostatnia praca moja w teatrze, ten Falstaff. Zrobiłem takie zastrzeżenie, że gdybym dostał propozycję zrobienia Don Carlosa z moimi przyjaciółmi, wybitnymi śpiewakami, to może tak, może bym się skusił i jakoś wziął jakieś pastylki na niestarzenie się, żeby to zrealizować, ale chyba nie, chyba to się nie uda. Sprawdziłem, że, że nie mam takiej możliwości zrobienia Don Carlosa tutaj. A gdzie indziej, nie chce mi się już robić, bo to sama podróż wykańcza człowieka, także chyba to jest koniec, koniec pracy reżyserskiej w operze, w teatrze, wystarczy, naprawdę to jest 153 premiera, to nikt tyle nie zrobił. To jest potężny dorobek. 153 premiery powiedział Pan, ale pamięta je Pan każdą? Wszystkie. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z pamięcią, tylko z notesikiem. Wszystko mam zapisane. Wszystkie uwagi, realizacje, nie, przemyślenia? Nie, tylko data i tytuł. Jak pan by podsumował te swoje działania? Na czym panu najbardziej zależało? Co pan osiągnął, a co nie do końca się udało? Wszystko powiedziałem w książce Biały Wieloryb, którą serdecznie polecam, jeżeli ktoś się operą interesuje, wydanej przez PWM. I tam wszystko zaczyna się od tego zdania, że gwiazda opery nieubłaganie gaśnie tej opery, jaką my znamy. Ta opera, którą my znamy, na której wychowaliśmy się, którą kochamy, ona gaśnie, zginie, nie będzie tego. Będzie coś innego, być może w lepsze, fajniejsze, ale na pewno rewolucję, zdecydowaną rewolucję, zrobią mikrofony. Wszystko będzie nagłośnione i po prostu nie ma mowy, żeby już znaleźć nie wiem, tenora, który zaśpiewa czysto ze sceny z wielką orkiestrą albo Salome, która dokończy partii tym ostatnim monologiem. To jest, to jest niewykonalne dzisiaj już. Nie ma takich głosów, nie ma takich też potrzeb, nie ma takich możliwości, dlatego że te sale są tak olbrzymie już, i te festiwale, które zdominowały życie operowe są tak potężne, że bez nagłośnienia się nie obejdzie. A jest coraz doskonalsze. Za chwilę będzie nagłośnienie takie, że nie będzie widać mikrofonu przyklejonego do buzi, czy do peruki, tylko po prostu człowiek będzie śpiewał, a my będziemy słyszeli tak jakby śpiewał tuż obok. W związku z tym on nie będzie się nadymał, nie będzie przeponą wykonywał jakiejś gigantycznej pracy i zdzierał sobie struny głosowe. Tak, jak wiele śpiewaczek zdarło się na mojej halce na przykład, tylko będzie śpiewał normalnie. Będzie śpiewał normalnie, z niuansami, będzie umiał to zagrać wszystko, będzie umiał to zinterpretować bez tego strasznego wysiłku. Mało kto sobie zdaje sprawę, jak okropnym wysiłkiem jest śpiewanie w operze, Jakie to, jaka to jest ciężka fizyczna praca. I to praca, którą trzeba zacząć bardzo wcześnie, za młodu, i trzeba codziennie ćwiczyć. Tak jak każdy instrument. Pytanie, czy ta nowa opera będzie nas zachwycać w dalszym ciągu, Pytanie. czy nie do końca? Na pewno nie. Mnie też na pewno nie. Natomiast będzie zachwycać młodych ludzi, których nie zachwyca to, co my lubimy. I to jest też wynik straszliwego przewrotu, jakiego dokonała popkultura w mediach, w, we wszystkich w teatrach, we, we wszystkich widowiskach. To są tak potężne środki, które można użyć, nie wiem, od świateł zaczynając nagłośnienia, marketingu, zgromadzenia tysięcy widzów na to, że po prostu nam się w w tych skromnych operach malutkich nieśni, Te opery są biedne, tych oper nie stać naprawdę na, na działalność prawdziwą. To wszystko jest ratowanie się w ostatniej chwili jakimś cudem, żeby spiąć potrzebne elementy. To się nie może długo jeszcze utrzymać. Jestem przekonany, że opera taka jaką my znamy, taka jaką ja robiłem, umiera. Gorzkie stwierdzenia. Nie wszystkie stwierdzenia mogą być słodkie. No. Ostatni spektakl, do którego przed wejściem na salę wszyscy będą dostawać, czy będą mogli dostawać również Pana książkę, tak? To jest też ostatnia moja książka z cyklu opowieści różnych, które mi się udało napisać i wydać. Pierwsza powieść moja w życiu nazywa się Boskie życie, a ta się nazywa Boska śmierć. I to jest opowieść o tym. Dzieje się w różnych częściach świata ale gdzieś w Los Angeles jakieś było spotkanie z wybitnym barytonem i tam na tym spotkaniu wymyślili tego Falstaffa, którego będzie można tutaj zobaczyć. Także zachęcam do przeczytania tej książki i do połączenia tego z tym, co widzmy ma okazję zobaczyć tutaj na scenie. A wracając do naszego Falstaffa, pracuje pan z zespołem artystów, którzy wychodzą naprzeciw Pana realizacji? Jakoś tak się przyzwyczaiłem mieć kontakt z artystami tak serdeczny i taki rodzinny, że rozumiemy się dobrze i oni wiedzą o co mi chodzi i, i zgadzają się i, i próbują realizować to wszystko, o co ich proszę. Jeżeli ktoś się nie zgadza i staje dęba, no to krótko ze mną pracuje. Tutaj przede wszystkim jest falstaw, ważny jest falstaw. I to są tak dwie różne osoby, bo jeden Falstaff to jest doświadczony solista włoski, Sergio Vitale, który już śpiewał tę partię i który jest, no ma ws wszelkie warunki dane, żeby to wspaniale wykonać i który zdumiony wysłuchał o co mi chodzi, czego ja chcę od niego i czego żądam, że to nie będzie taka opowieść, do jakiej on jest przyzwyczajony. I się tym bardzo zaciekawił i realizuje coś po raz pierwszy w życiu. Wydaje się szczęśliwy, że to tak można zinterpretować i zaśpiewać. A drugi kolega to jest nasz Mateusz Michałowski, który jest młodym człowiekiem, trochę za młodym na Falstaffa, ale dojrzałym artystycznie i też wzrokowo odpowiednio wyposażony że to będzie bardzo ciekawa, ciekawa jego praca, bardzo zdolny, bardzo pracowity człowiek, który nie ustępuje temu włoskiemu gwiazdorowi o krok. Także ta obsada jest równorzędna. Natomiast jest tutaj całe, cała grupa pań, fantastycznych koleżanek i, i kolegów też, którzy śpiewają na przykład w oktecie tak trudne rzeczy, tak skomplikowane, a na końcu muszą zaśpiewać fugę, która jest no jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie zostały napisane do wykonania w ogóle dla, dla orkiestry, dla solistów, dla chóru. Długa, piękna fuga, która się kończy takim stwierdzeniem, wszyscy zostaliście oszukani. Mateusz Michałowski. W Partii Falstaffa pan debiutuje w tym spektaklu. Równocześnie wymienia pan doświadczonego bardzo śpiewaka Sergio Vitale. Jak pan się czuje w tej roli? To jest wspaniałe móc być na roli z tak wspaniałym śpiewakiem jak Sergio Vitale. Bardzo dużo od niego się nauczyłem, ponieważ jak pani powiedziała, jest to dla mnie debiut. On śpiewał już to, z tego co wiem, ponad 30 razy. Więc jest to wspaniale, bo mogłem się od niego wiele naprawdę nauczyć, wyciągnąć kontekst z całego... Falstaffa, zabawę słowem, grę, grę, muzyką, tak? Jest to strasznie partia wymagająca fleksybilności głosu, tak naprawdę od skrajnego piana, czyli nawet falsetu, udawania głosu kobiecego, poprzez duże forte, ogromną orkiestrację, wielkość również tej partii, jak i złożoność kolorystyczna, czyli właśnie to, co powiedziałem, zabawa słowem, było to naprawdę wielkie wyzwanie i nie ukrywam, że kolega Sergio Witale bardzo mi w tym pomógł i, i no jestem mu bardzo wdzięczny, tak po prostu po ludzku. Proszę nam zdradzić, jak wyglądały przygotowania z Markiem Weissem do tej inscenizacji, zdradzając przy okazji trochę kulisy tych przygotowań. Myślę, że nikt się nie obrazi, jak powiem, że na samym początku mieliśmy spotkanie, gdzie Mark Weiss przedstawił swoją koncepcję, to jak będzie to wszystko wyglądać. Następnie zobaczyliśmy scenografię, zobaczyliśmy projekt scenografii, zobaczyliśmy projekt naszych kostiumów. Ja byłem bardzo zadowolony. Nie ukrywam, że odnajduję się w kreowaniu postaci charakterystycznych, co jak najbardziej pasowało do, do, tego, do tej koncepcji Marka. Jest to naprawdę fajna rzecz. Potem zaczęliśmy jakby próby na tutaj salach redutowych, gdzie no już były elementy scenografii, gdzie mogliśmy już poczuć się troszeczkę jak na scenie, co nam dało pewien zarys i w tym zarysie budowaliśmy z dnia na dzień, za co jestem wdzięczny Markowi Weissowi za to, że mogliśmy kreować wspólnie tą postać. Były narzucone ramy, ale dzięki rozmową, po próbach, dyskusjach, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, doszliśmy do tego, jak to teraz wygląda i uważam, mało skromnie, ale uważam, że to jest fajne. Na pewno mi się podoba nawiązanie do szekspirowskich kumoszek, tak, które jest na samym początku, będzie uwertura z opery Attila, gdzie będzie pokazana historia Falstaffa jakby w czasach szekspirowskich i potem jakby taki swoisty wehikuł czasu i przenosimy się do czasów współczesnych, do klubu, gdzie on jest jakby właścicielem tego klubu i rozstawia po kątach powiedzmy wszystkich swoich kolegów podładnych, nie wiem jak to, bardziej kolegów myślę, bo to jest współczesna inscenizacja. Wspaniałe jest to, że właśnie ten wehikuł czasu jest przeniesienie do czasów współczesnych gdzie jakby nie brnęliśmy dalej w to, w to, co już było ograne przez tyle lat, prawda? Bo falstaw taki podstawowy myślę, że był już nieraz grany w, w różnych teatrach w Polsce i za granicą. Również dostępne na platformie YouTube są nagrania, gdzie widać te takie klasyczne inscenizacje. Tu jest coś nowego, tu jest podprogowy przekaz Verdiego, który no, powiedział, że wszyscy jesteśmy oszukani. Tutti Gabatti, więc jakby myślę, że zakończenie będzie to wszystko puentować i, i pokażę jakby końcowy zamysł pana reżysera Marka Weissa. Mateusz Michałowski i Marek Weiss byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. A z artystami rozmawiała Beata Stylińska. Ja dodam, że premiera Falstaffa w Teatrze Wielkim Operze Narodowej już jutro. Ta audycja wybieram dwójkę, jest 17.31. Skoro mowa była o operze Giuseppe Verdiego, to sięgnijmy teraz po fragment tego dzieła. Ej, peggio! Andate impedirty, Ma non me! Due lettere prendi per due signore. Consegna to samochód State mi già vostro voi, tuate di mia quando non sempre noi possiamo salir già il nostro. Io stesso, sì, io, io. Gemini, gemi ed equivoci De strudeggiar E voi, Ca i vostri E con Porta da gatto pardo E i di schignazzi Avete scorta Il vostro onore, di onore, onore E ciancia e baia! No, né un dito, no, né un capello. No, l'onor non è chirurgo. Che dunque. Una parola. Che c'è in questa parola? C'è nell'aria che vo. No. E... Lo può chi è morto. no po no vive Lilloo sing, lo corrompe l'orgoglio, l'amor banne calunie. E per me non ne voglio no, non ne voglio no. Oh no. Ma per tornare a voi furfanti, Galoppo, e vi disaccio! O la, lesti, lesti, al galoppo, al galoppo! Il capestro sei ben vista, lesti, lesti, lesti, al galoppo, al galoppo! Nadrì, nadrì, nadrì! Śpiewał dla nas Bryn Terfel, towarzyszyła mu The Metropolitan Opera Orchestra, a to był fragment pierwszego aktu Falstaffa Giuseppe Verdiego. A teraz wybieram dwójkę, mamy dla Państwa zaproszenie. Przychodzi z nim Małgorzata Szymankiewicz i jej gość, aktor i reżyser Łukasz Lewandowski. Okazją do naszego spotkania jest premiera słuchowiska, pociąg do Moskwy, Tadeusza Słobodzianka. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ mamy do czynienia z tekstem słuchowiska autorstwa Tadeusza Słobodzianka. Dotąd znaliśmy dramaty Tadeusza Słobodzianka. Skąd się wziął ten tekst i dlaczego do ciebie trafiła ty trafiłeś do nas? Geneza tekstu słuchowiska jest... Otwocka. To jest czas Tadeusza, w którym Otwock odgrywał ogromną rolę. Polecam kolejny chyba już tom kwartetów otwockich, czyli dramatów powstałych w Otwocku. To pierwotnie był w zamyśle również taki kwartet, czyli również tekst pisany na scenę, ale po jakichś przemyśleniach nocnych albo dziennych, tego już nie wiem, powstało słuchowisko. I nie ukrywam, że wiele z Tadeuszem mnie łączy, wiele rzeczy napisał dla mnie, z myślą o mnie, może tak. I to też było pisane z myślą o mnie. Nie ukrywam, że podejrzewam, to jest moje podejrzenie. Złoty mikrofon od Polskiego Radia Dla Mnie był takim punktem zwrotnym. Czyli też przyczyniliśmy się do tego, że ty jako aktor i reżyser od takiego autora, jakim jest Tadeusz Słobodzianek, dostałeś prezent. No dobrze, ale już o samym słuchowisku. Pociąg do Moskwy. Jaką my tu mamy sytuację? Otóż czworo ludzi, młodych, dwudziestoparoletnich, spotyka się w przedziale pociągu jadącego do Moskwy, więc jest tutaj taka no, niemetaforyczna podróż. Ci ludzie naprawdę jadą do Moskwy, a o innych pociągach do Moskwy jeszcze może będzie okazja, żeby powiedzieć. Dla ludzi, którzy żyją teatrem i filmem jasne staje się, że te postaci, które są ukryte za imionami Jerzyk, Jerzy, Jurek, i Kalina, to są postaci, które funkcjonowały w polskim teatrze i w polskim filmie. My oczywiście niczego nie zdradzamy, autor też tego nie zdradził. To jest taka sugestia, że być może do takiego spotkania między takimi tuzami polskiego teatru doszło. Ale ty wiedziałeś, z czym się mierzysz, rozpoznałeś te postaci. A chyba nie, nie ma to większego znaczenia. <śmiech> nie, proszę państwa, to są bardzo młodzi ludzie. Metaforyczny pociąg jest pociągiem, tak, w tą stronę, do myślę momentów historii kultury, i teatru, i dramatu, i poezji, i prozy, i aktorstwa, w którym w pewnym kraju narodziły się rzeczy nieprawdopodobne: awangardowe, psychologiczne, to są wielkie nazwiska, które ukształtowały nie tylko naszych twórców, ja jestem absolwentem Akademii Teatralnej, ale. Te wszystkie nazwiska cały czas są w XXI wieku żywe w takich instytucjach czy w naszym środowisku. Cały czas się z nimi dyskutuje, tworzy, ale to przecież jest cały, cały świat zbudowany na dorobku tych wielkich twórców, artystów wielkich, którzy skorzystali z też jakiegoś czasu od wilży wtedy. I zbudowali kierunki, drogi, którymi potem następni podążali. To jest przecież nauczanie amerykańskiego aktorstwa, pisanie scenariuszy, filmów. Siedzimy na tych streamingowych stronach i oglądamy tą kulturę, która się wywodzi, już jest przerobiona, przedyskutowana, przepracowana. Chyba taka jest sugestia tu autora, żeby się temu wszystkiemu jeszcze raz przyjrzeć i zobaczyć, co z tego wszystkiego dla nas dalej jest żywe i prawdziwe. Czy jeszcze coś zostało? Bo ja mam wrażenie, że autor... no. Identyfikuje tę personę mówiącą w dramacie, głosami swoich bohaterów. Identyfikuje jakoś z autorem z Tadeuszem Słobodziankiem. I on jest bardzo krytyczny też wobec tych młodych, to znaczy ci, którzy wybierają się do Moskwy na studia. Jeden jest aktorem po krakowskiej szkole i jedzie się leczyć, a przy okazji studiować reżyserię teatralną. Jeden już właściwie skończył studia filmowe. Poznajemy w finale słuchowiska powód, dla którego wraca do Moskwy, ku rozpaczy jednej z bohaterek. No i jest taki, który też jedzie na studia reżyserskie. I to są dwudziestoparoletni ludzie. Rok 1955 w Idaskaliach widnieje. To jest już czas po stalinowskiej odwilży. Mówię o tej polskiej odwilży. Ty nawiązywałeś do tego, co się działo w latach dwudziestych XX wieku. Oni też jakoś z tymi swoimi marzeniami o tym Jaki powinien być teatr, jaka powinna być sztuka filmowa, jadą no i też się z czymś zderzą. No tak jak my się musimy zderzyć, ja tutaj odwocem tych postaci. Proszę pamiętać, że Tadeusz jest dla mnie najwybitniejszym polskim w tej chwili dramaturgiem, który między innymi stosuje tą polifoniczność w postaci. Te postacie są złożone w nich jest i tyle zielonego i tak samo tyle czerwonego. I teraz między postaciami dzieją się te, te napięcia i dzieją się te rozważania ale tu jednoznacznie nie możemy powiedzieć kiedy i kto w którym momencie ma rację. Właśnie to jest przepiękne, co, co Tadeusz tą bachtinowską technikę stosuje w sposób wspaniały i wtedy no, to budzi w nas różne myśli, ale też i emocje i chcemy zająć jakieś stanowisko, bo te prawdy są rozłożone na wszystkich bohaterów w różnych momentach. Prawdy bohaterów są przedstawione przez aktorów. Tutaj usłyszałam w którymś momencie taki ton, który miałeś odgrywając postać Jerzyka. Jesteś reżyserem, ale także jednym z aktorów grających w słuchowisku, ale wytłumacz się albo właściwie zachęć słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia do wysłuchania tych kreacji, które stworzyli twoi dwaj koledzy i jedna koleżanka naprawdę niesamowicie wspaniała, cudowna Eliza Borowska, znany państwu i pewnie ukochany przez państwa Jacek Braciak i Wojtek Żołądkowicz. Ten głos też państwu jest bardzo dobrze znany i nie tylko w programie drugim Polskiego Radia. No i ja, i we czwórkę spróbujemy państwa no właśnie zabrać, bo, bo to jest tylko dyskusja też nie, nie tylko o teatrze. Nie chcemy tutaj innych słuchaczy drugiego programu Polskiego Radia zostawić tylko z teatrem, ale jest i o literaturze, i o poezji, i w ogóle o myśleniu w sztuce. Oczywiście to jest opowieść o artystach, ale to też jest opowieść o ludziach. To jest też taka misja, którą ja próbuję udźwignąć, pewnie nieudolnie, żeby żeby każdemu z Państwa zawsze zostało w pamięci, że artysta artystą, ale ten artysta jest człowiekiem, więc składa się naprawdę też z, i ze swoich słabości, i z różnych potrzeb, i z różnych chorób i tak dalej, i tak dalej. O tym też tu będzie, więc możemy się przyglądać tym wielkim artystom, początkującym w przyszłości pewnie będą wielkimi artystami, ale możemy ich zobaczyć od takiej bardzo ludzkiej, prawdziwej strony. Szanowni Państwo, z całego serca zapraszam. Historia prosta, czwórka młodych ludzi spotyka się w jednym przedziale. Spróbujemy Państwa zaprosić do i śmiesznej i poważnej rozmowy na temat poezji, aktorstwa, teatru, reżyserii, filmu. Wszystkiego tego, co, co jest tak ważne i co dla, myślę, słuchaczy programu drugiego jest bardzo istotne. To Łukasz Lewandowski zapraszał na premiera słuchowiska Pociąg do Moskwy Tadeusza Słowodzianka. Ta najnowsza produkcja Teatru Polskiego Radia na naszej antenie już w najbliższą sobotę o 22:00. W obsadzie Borowska, Jacek Braciak, Wojciech Żołądkowicz i właśnie Łukasz Lewandowski. Za reżyserię dźwięku odpowiada Andrzej Brzoska, a muzykę do słuchowiska skomponował Rafał Rozmos. Thank <laughs> you. We'll be To hiszpańska Emanuela Chabrie z dedykacją dla tych z Państwa, którzy w wiosenne popołudnia lubią marzyć o bliższych lub dalszych podróżach. a Grała orkiestra Le Siecle, dyrygował François-Xavier Roth. 9,5 minuty pozostało do 18. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Zbliża się 3-majowa rocznica uruchomienia programu Rozgłośni Polskiej z Monachium w 52 roku. Zaledwie kilka lat po wojnie amerykańskie radio miało przenieść się z zaoceanu do Niemiec. Pierwszy dyrektor Jan Nowak-Jeziorański wspominał kontrowersje związane z lokalizacją kwatery głównej RWE w stolicy Bawarii. Jednym z największych problemów, jaki stał przed nami, było ulokowanie rozgłośni Polski w Monachium, w Niemczech i to w kolebce hitlerowców i Hitlera. Baliśmy się, ja się bałem od początku, że nie będziemy mieli wiarygodności w Polsce, jeśli będziemy nadawali z terytorium niemieckiego, z terytorium tak niedawnego wroga, bo tylko 7 lat nas dzieliło od wojny. Bałem się, że moi współpracownicy nie będą chcieli wracać do Niemiec. Wielu z nich spędziło wojnę w pobliskim obozie jenieckim w Murnau. Inni albo sami siedzieli w Dachau, albo kogoś tam z rodziny stracili. Więc zwróciłem się do Amerykanów, nie tylko ja zresztą, z gorącym zaleceniem, żeby ulokowali Rozgłośnie Polską w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Odpowiedziano mi, że to nie jest możliwe, bo żadne państwo, nie wyłączając Portugalii, nie godzi się na nadawanie z ich terytorium przez tak wielką radiostację amerykańską, nie chcą drażnić ZSSR. Bawaria była jedynym terytorium, które wówczas znajdowało się pod suwerenną władzą amerykańską. Bo to była jeszcze wciąż strefa okupacyjna amerykańska. I oni mogli tam ulokować nas, nie pytając się Niemców o zgodę. Im głównie zależało na tym, żeby ta radiostacja była jak najbliżej krajów, do których nadaje. RIAS był wzorem, to, jest, to się nazywało Radio in American Section of Berlin. Było pewnym prototypem. I które nadawało na Niemcy Wschodniej miało nieprawdopodobne powodzenie, ta stacja. I oni, idąc za przykładem RIAS i z uwagi na jego wielki sukces, postanowili stworzyć radiostację opartą na tej samej zasadzie. Całodzienne programy, robione przez Polaków, którzy mają pełną autonomię redaktorską i ulokowane jak najbliżej Polski, Czechosłowacji itd. Tak Stąd Monachium. Dla mnie osobiście to była bardzo ciężka decyzja, a później się okazało, że stosunki na przykład z niemieckimi technikami były bez zarzutu. Współpraca w studiach układała się doskonale. Pamiętam, że jakaś Polk z Łodzi w czasie nagrywania bardzo wzruszającej audycji Nowakowskiego o Powstaniu Warszawskim schowała się za szafę, żeby ukryć łzy. Była wzruszona. Były takie różne incydenty. Okoliczności uruchomienia nadawania do krajów za żelazną kurtyną z Monachium wspominał przywołany Tadeusz Nowakowski. Przyznać się muszę, że do Monachium, dawnej kolebki brunatnej ideologii, jechałem z Londynu z duszą na ramieniu. Już to z biografii wyprowadzić się niełatwo. Zanim rozpakowałem sakwy podróże, pojechałem do Dachau, gdzie w 1942 roku straciłem ojca. Zanim Waszyngton zdecydował się na otwarcie radiostacji w stolicy Bawaria, więc pod opiekuńczymi skrzydłami okupacyjnej armii amerykańskiej, bezskutecznie poszukiwał innego miejsca postoju na mapie zachodniej Europy. Zimna wojna zimną wojną, ale nie każdy wolny rząd w wolnym świecie chciał się narażać psychopacie na Kremlu. Zwłaszcza tak zwane postępowe środowiska opiniotwórcze uważały wszelkie krucjaty wolności za przejaw patologii. Antykomunizm uważany był za gruby nietakt. Ciąg dalszy wspomnień weteranów stacji. Jak wyglądały przygotowania do uruchomienia głosu wolnej Polski już niebawem. Ten sygnał wyznacza koniec czwartkowego wydania audycji Wybieram dwójkę Jutro po 16 przywita się z Państwem Adam Suprynowicz Te audycje przygotowałam z Beatą Stylińską Muzykę wybrała Magdalena Łoś ja nazywam się Monika Zając Bardzo dziękuję za te dwie godziny Katarzyna First Wojtkowska pozostaje za konsoletą A za chwilę dołączy do niej Andrzej Zieliński Żegnamy się z Państwem humoreską Antonina Zwożaka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 Magdalena Łoś Autopromocja